Rozdział trzydziesty Wezwanie ludzi innych narodów do nawrócenia, aby przystąpili do Chrystusa i zostali zaliczeni do domu Izraela. Słuchajcie, ludzie innych narodów. Dajcie posłuch słowom Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, który nakazuje mi do was powiedzieć. Oto nakazuje mi zapisać Jego słowa. Nawróćcie się, wszyscy ludzie innych narodów. Odstąpcie od swych złych zwyczajów. Nawróćcie się, żałując za swe grzechy, kłamstwa, oszustwa, rozpuste i tajemne, wstrętne występki. Żałujcie, żeście oddawali hołd bożkom, popełniali morderstwa, wypaczali religię. Żałujcie swej zawiści i kłótni, Odstąpcie od wszelkiej nieprawości i występków. Pójdźcie do mnie i zostańcie ochrzczeni w imię moje, abyście mogli otrzymać odpuszczenie waszych grzechów, abyście zostali napełnieni Duchem Świętym i zaliczeni do mego ludu z domu Izraela.